Co jest grane w Krakowie? Niedziela z Radiem Pogoda w Krakowie. Katarzyna nad Witam bardzo serdecznie. Zapraszam. Dzisiejsze spotkanie wypełnione będzie niezwykłymi opowieściami podróżniczymi. Ale nie tylko. Opowiadać będziemy też o tym, jak podróże zmieniają nasze myślenie, perspektywę, jak kształtują nasz charakter i co zmienia się w człowieku, kiedy wraca po miesięcznej wyprawie rowerem przez góry Auta i Mongolię zimą. O tym właśnie opowie Iśka Markwica, podróżniczka, dziennikarka, uczestniczka ósmej części sztafety Jamboree dookoła świata, która jeszcze trwa. Ten najtrudniejszy zimowy odcinek Sztafety rozpoczął się 1 grudnia, zakończył 1 stycznia. Ekipa wróciła cała i szczęśliwa. i Marchvica zgodziła się opowiedzieć o tym, jak było i przybyła do naszego studia, aby podzielić się z Państwem swoją opowieścią. Dlatego zapraszam do Pozostania Razem Z Nami. Co jest grane w Krakowie? 1200 km przez góry Autaj, na rowerach, w środku zimy, tak wyglądał ósmy etap sztafety rowerowej dookoła świata Bike Jamboree, w której udział wzięła najbardziej szalona, jaką znam kobieta z Krakowa, Iśka Marchwica, która jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Nie wiem, czy najbardziej szalona, ale staram się. Nie będę Cię pytać, co Tobą kierowało, że wybrałaś ten ósmy etap, bo rozmawiałyśmy o tym przed Twoim wyjazdem i o wszystko dokładnie nam opowiedziałaś. A teraz chciałam zadać pierwsze pytanie. Warto było? No, oczywiście, że warto. Ja nie spodziewałam się Kilka osób mnie pytało, czy spodziewałaś się, że będzie tak ciężko, czy spodziewałaś się tego, tamtego. Ja się spodziewałam oczywiście, że będą takie temperatury, że będzie ciężko, że będą góry, że, że z ludźmi się czasami ciężko dogadać, zwłaszcza jak jedziesz przez miesiąc z tymi samymi osobami i po prostu różne są sytuacje też takie bardziej psychiczne. Ale myślę, że warto było, bo przez ten miesiąc sobie bardzo wywietrzyłam głowę i jak wróciłam, to różne decyzje podjęłam po prostu od razu, od ręki. Stwierdziłam, że tego nie chcę, to chcę różne sytuacje, które wydawały się ogromnym problemem i ogromnie trudne, jak jeszcze w listopadzie byłam w Krakowie, nagle po powrocie okazały się błahe i w ogóle nieistotne. I bardzo łatwo było zrezygnować z rzeczy, które mnie tak naprawdę niszczą i nie ma sensu tego ciągnąć. Jakieś, jakieś tam nie wiem zawodowe, jakieś relacje międzyludzkie, jakieś znajomości, które usiłowałam ratować na siłę kompletnie bez sensu. I nagle po tym miesiącu okazało się, że tak naprawdę życie jest bardzo proste, tylko my je sobie utrudniamy. No i teraz, drodzy Państwo, każdy, kto zadawał sobie takie pytanie, co zrobić, żeby zmienić myślenie, albo żeby zmienić siebie, to teraz odpowiedź się daje właśnie miśka marchwica. Zrobić coś szalonego, na tyle szalonego, żeby przeżyć to, wrócić i dopiero wtedy móc spojrzeć na swoje życie, na różne sprawy z innej perspektywy. Taką perspektywę dała ci ta podróż, ale zanim cię znów zapytam, co tak naprawdę zmieniło się w tobie, to przypomnij tym słuchaczom, którzy może nie wiedzą, nie słyszeli, czym jest Bike Jamboree. Bike Jamboree to jest pierwsza w historii rowerowa sztafeta dookoła świata. Kontynuujemy tak na Ideę i pragnienia Kazimierza Nowaka, który na początku XX wieku przejechał na rowerze przez Afrykę. Ta idea i ten szalony pomysł i, i te piękne pragnienia tak naprawdę, poznawania świata, poznawania kontynentu, ale też jeżdżenie na rowerze po prostu, które samo z siebie jest fajną sprawą. Tę idee przechwycili ludzie, którzy stworzyli Stowarzyszenie Afryka Nowaka. Przejechała pierwsza sztafeta przez Afrykę właśnie w 2011 roku. Zresztą ta sztafeta otrzymała specjalną nagrodę Kolosa, co jest bardzo wielkim wyróżnieniem. Potem pojechała następna sztafeta, rowerowe Jambori w 2015 roku i teraz jedziemy my już dookoła świata. Idea jest taka, żeby dojechać właśnie sztafetowo na międzynarodowy zlot skautów w zachodniej Wirginii, to będzie lato 2019 roku, czyli jeszcze nie teraz, jeszcze nie, jeszcze mamy kawał drogi do przejechania, jeszcze jesteśmy w Rosji, jeszcze jesteśmy daleko, daleko od Ameryki, więc dopiero w lipcu, na przełomie lipca i sierpnia w Wirginii się spotkamy ze skautami. Czyli po prostu z harterami z różnych stron świata i pokażemy po raz kolejny, że Polacy mają fajne pomysły, że potrafią działać zespołowo i to takim bardzo dużym zespołem, bo w tym momencie liczymy na lekko, że około 200 osób jest zaangażowanych w sztafetę. Ten najtrudniejszy moment zimowy, w najtrudniejszych warunkach przebrnęliście w pięć osób raptem, trzy kobiety, dwóch facetów, pięć rowerów, no i było ciężko. Były niskie temperatury, czasami było straszno, czasami był problem pewnie z jedzeniem. Powiedz jak to wyglądało, bo wielu z nas trudno sobie to w ogóle wyobrazić. Święta Bożego Narodzenia na przykład spędziliście ponoć na granicy za drutem kolczastym. Ja w ogóle sobie nie mogę tego wyobrazić. A na wyrok witaliście dwa razy w Mongolii. Jak zaczęła się ta wyprawa? Co było po drodze? Jak się zakończyło? Wyprawa zaczęła się 1 grudnia, także wyjechaliśmy zresztą w urodziny Rafała, czyli jednego z naszych dwóch dzielnych serwisantów rowerowych powiedziałabym, bo gdyby, gdyby nie chłopaki to, to myślę, że miałybyśmy jeszcze ciężej, jeżeli to możliwe się bardzo cieszę, że dwóch takich fajnych, fajnych, silnych, mądrych i spokojnych, uśmiechniętych. Wiele mogę powiedzieć na temat, na temat tych dwóch mężczyzn, którzy z nami jechali. Zaczęło się 1 grudnia w urodziny Rafała. Te urodziny świętowaliśmy na lotnisku w Warszawie. <głos> to było dosyć specyficzne. Czekaliśmy na lot do Moskwy i zaczęło się od specyficznej wizyty u jakiej Juli, która nas przyjęła na zasadzie couchsurfingu trochę, przyjęła nas na noc i, i trochę nas oprowadziła po tej Moskwie w, w swój specyficzny sposób, ponieważ Julia prowadzi taką bardzo nietypową, hipisowską rodzinę, więc jak trafiliśmy tam do niej, do mieszkania, to mieliśmy takie orany. No to się zaczyna. Rosja wita nas po prostu totalnym zaskoczeniem. To mieszkanie wyglądało, jakby coś tam wybuchło, jakby stado słoni przebiegło. Nie, nie wiem, jak to określić. To niesamowite, jeżeli ktoś się wybierze na naszą, albo na wystawę, albo na jakieś prelekcje, albo zajrzy na, na, na Facebooki naszych, naszych fotografów, to zobaczy te zdjęcia. Potem przylecieliśmy do Barnaul. To jest taki, taki właściwie wrota do, do Autaju prawie, że. No i tam z kolei mieliśmy drugie Orany. Orany spowodowane już nie tylko Rosją, ale spowodowane rowerami, które okazały się nieprzygotowane do tej jazdy i spędziliśmy dwa dni. Mówię,śmy jakbym dużo robiła. No ja starałam się dbać o dentki i o dobre samopoczucie, jedzenie i wszystko, co byłam w stanie robić, natomiast właściwie głównie chłopaki siedzieli nad tymi rowerami i je przygotowywali do naszej drogi. No i potem już staraliśmy się jechać. Zaczęło się, zaczęło się od śnieżycy, od problemów na samym początku, zaczęło się od niefajnej pogody, zaczęło się od y, problemów też z samą Rosją, ponieważ musieliśmy Przesłać rzeczy do Polski i to wszystko trwało i te pierwsze dni były naprawdę takie wykańczające psychicznie. I ja szczerze mówiąc, jak położyliśmy się spać pierwszy raz w namiocie w naczepie tira, gdzieś y, dosłownie nie wiem, chyba 30 kilometrów od tego Barnaul, czyli tak naprawdę prawie nic nie przejechaliśmy to sobie pomyślałam, to, to się nie uda. Po prostu ja już widzę, że to jest szalony pomysł i, i, i że będzie coraz gorzej i będziemy coraz dalej od jakiejkolwiek cywilizacji. I byłam trochę załamana tym. A gdzie Ty te myśli wypowiadałaś na głos do Twojej ekipy, czy to, to było nie, tego w głowie gdzieś? oczywiście, że nie. Wszystko było na śmieszno, wszyscy mieli świetne humory, zwłaszcza, że my wyjechaliśmy 5 grudnia, więc w tej naczepie tira w namiotach siedzieliśmy i ja rozdałam czapki Mikołajów i Ula, nasza liderka, dostała złotą koronę i tą koronę sobie przyczepiła do roweru. I z tą koroną jechała przez cały miesiąc, mm. więc oczywiście było bardzo śmiesznie, ale myślę, że te różne emocje wychodziły w trakcie. Już po pewnym czasie ciężko ukrywać takie emocje, ale myślę, że też nikt nie chciał specjalnie histeryzować. Każdy się w jakiś sposób na pewno bał, trochę przejmował, każdemu już od początku było trochę zimno i źle i smutno i do domu daleko, ale, ale myślę, że się jakoś dobrze trzymaliśmy. A ale jak walczyłaś z tą myślą, żeby nie uciec? No bo ja mówię, że od początku źle, więc jeżeli coś się już źle zaczyna, to człowiek ma takie poczucie, co ja tu robię, tak? I, ja myślę, i... że bardzo pomocne w tym wszystkim jest to, że brałam udział po prostu w zorganizowanym projekcie. I gdybym była tam sama, albo nie wiem, z koleżanką, bo, bo sobie tak wymyśliłyśmy, to możliwe, że żebym odpuściła, zrezygnowała. Chociaż trochę to w nie moim stylu. Ale tak myślę, że możliwe, mhm. że nie wiem, opuściłabym jakiś etap, przejechałabym, nie wiem, samochodem gdzieś dalej, czy coś w tym guście, żeby zacząć tą właściwą wędrówkę. Natomiast tutaj mieliśmy po prostu jasny, jasno określony plan. pięć była osób, misja, Była dokładnie... misja, było pięć osób, które wszyscy na siebie wpływają i każdy jest za każdego odpowiedzialny. Nie jest tak łatwo zrezygnować w takim momencie, jak hmm. jesteś w jakiejś drużynie, jesteś świadoma, że jesteś częścią większego projektu i jeżeli ty przerwiesz, to na przykład sztafeta się wtedy rwie. To trochę tak pcha i, mm -hmm. i, i to, to tak mobilizuje. napędza, mobilizuje i zdecydowanie stwierdzasz wtedy, że trzeba, jak się powiedziało A, to trzeba, trzeba powiedzieć B. Natomiast ja w b czyli y, kilka dni później trafiliśmy do Bielska. Y, dojechaliśmy do, bo w Barnaul, to trzeba powiedzieć, w Barnaul przyjęła nas bardzo ciepło Polonia, y, Polonia rosyjska, która nam tak, tak ogromnie pomogła i dzięki nim mieliśmy w ogóle gdzie te rowery naprawiać, że to jest niesamowite i my o pani Wandzie myślimy ciepło chyba codziennie. Potem trafiliśmy do drugiej Polonii w Bisku też Polonia, która nam ogromnie pomogła, bo, bo, bo znowu musieliśmy tam z tymi rowerami powalczyć, oni nam dali schronienie, nocleg i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że siedziałam w w serwisie rowerowym, słyszałam, że chłopaki mówią, że, że no w tym tempie to my chyba nie zajedziemy. Ja siadłam i się rozpłakałam, stwierdziłam, że ja powinna chyba wracać do domu, bo jestem najsłabszym ogniwem z tego wszystkiego. Ja wiem, że ja opóźniam, że nie jestem aż tak dobra i tak dalej, i tak dalej. I Ula stanę, no, daj spokój, będzie dobrze, teraz jest ciężko, bo nam się zwaliło na głowę, także tak zostałam zmobilizowana, ale wiedziałam, że nie będzie łatwo. Widziałam, już zobaczyłam na początku, że jednak te cztery osoby mają dużo większe doświadczenie, dużo większą siłę fizyczną po prostu też. No ale no, trudno. No. Jestem pewna, że gdyby oni tak uważali, to pewnie bym tak coś, czy ja, czy ktokolwiek by coś takiego usłyszał, bo jednak nie można narażać innych osób. Ale nic takiego nie usłyszałam, nikt cz czegoś takiego nie usłyszał, wspieraliśmy się nawzajem. Po tym bisku było już coraz trudniej, bo było coraz wyżej, coraz zimniej. Dojechaliśmy do Górna Autajska, tam kolejna Polonia nas przyjęła, ale już tak na, na szybko i na krótko, bo już nie mieliśmy czasu, żeby tam kilka dni siedzieć. No i potem już jechaliśmy coraz dalej, coraz dalej w Bisku Słyszeliśmy, że nas wilki zjedzą, że zamarzniemy, że tam dalej to już nie ma stacji benzynowych, tam dalej nie to ma drogi. Świata. Tam jest koniec świata, tam Autajczycy w ogóle się do nas nie odezwą ani słowem, w ogóle straszne, straszne rzeczy. Okazało się, że nieprawda, bo przez cały czas aż do granicy prowadzi normalna, normalna droga po prostu normalna jezdnia asfaltowa. Jak najbardziej są stacje benzynowe, co wszystkich bawi, jak ja mówię o tych stacjach benzynowych, że ha, ha, ha, na rowerach to wam ta benzyna bardzo potrzebna. My mieliśmy kuchenki benzynowe, a ponieważ nocowaliśmy w namiotach co drugi dzień albo prawie codziennie potem, no to ta benzyna jednak była nam potrzebna. Czyli tak od stacji do stacji, tak? Prawie że. I zawsze jak widzieliśmy te stacje benzynowe, to, to staraliśmy się tam, sprawdzaliśmy, czy, czy mamy, mamy te, to, to paliwo do gotowania, bo jednak w zimie ciepły posiłek to jest podstawa. Także te stacje benzynowe były dla nas naprawdę istotne. Istotne. Ty I bardziej że tam, to tam toaleta, ha -ha. prawda? Toaleta i coś ciepłego, czy nie? <laughs> toaleta. Hmm. No, Jakby po to powiedzieć. W Rosji nie istnieje coś takiego jak toaleta właściwie. Ja hmm. się strasznie śmiałam, bo na początku nam powiedziała Ula Liderka, żebyśmy uważali, bo w Rosji jest tak, że nie wolno wrzucać papieru toaletowego do toalety. Ja mówię, ale wszędzie? Ona mówi, wszędzie, no chyba, że nie zobaczysz w kabinie kosza na śmieci, to wtedy chyba tego nie dotyczy, ale oni coś tam mają z rurami, że mają wąskie rury, nie wiem, czy w budynkach, czy ogólnie, ale generalnie nie wrzuca się papieru po zużyciu go do toalety, ponieważ te rury się zapychają i, i taki, jest, taki jest zwyczaj, że się papier po zużyciu wrzuca do kosza na śmieci, więc to było takie dla nas, bo wchodziliśmy do tych łazienek, mieliśmy takie... Okej, okay. no dobra, trzeba się przemóc i przyzwyczaić. A potem za ten Lamerki na nosek? Nie, właśnie, no, nawet nie było nie? tak... K mojemu zdziwieniu, nie wiem, czy przez to, że było zimno, czy o co chodzi, w każdym razie nie, nie było zamarzały. czegoś takiego, że zapachy zamarzały, ale potem zatęskniliśmy nawet za takimi toaletami, żeby można było wyrzucić papier toaletowy do kosza na śmieci, ponieważ potem już mieliśmy tylko lepsze i gorsze dziury. Mm. Śmialiśmy się, że klasyfikowaliśmy, czy to jest dziura pierwszej kategorii, czy drugiej kategorii, czy lepsza <laughs> dziura, czy gorsza dziura. Mm. Jak była dziura z, z podłogą zrobioną z metalowej płyty, to było niebezpieczne, A. bo ten metal jednak tam śliski. już śliski, już pomijając, że tam kom, ktoś sobie mógł nie trafić, ale po prostu jest ślisko w ziemię, więc zawsze zastanawiałam się ile osób tutaj wpadło. <śm> Nie, to ja nie chcę wyciągnąć tego wątku. To jest bardzo ważny wątek, tak samo jak jedzenie. Także, i, I jak trafialiśmy do jakichś takich jak w Rosji jest coś takiego przydrożne, takie co się nazywa kafe, natomiast to są takie po prostu jadłodajnie, bary, szybkie obsługi, tam są bardzo proste dania, najczęściej jakieś pirożki z kartoszką, czyli takie, to nie są takie nasze pierogi, tylko to są takie, takie jak bułki trochę na ciepło. Co, coś tam tym się, taka bułka na ciepło na przykład może być z ziemniakami albo z kapustą. Czasami się jakieś zupy pojawiały takie rzeczy, więc my z tego staraliśmy się korzystać. I to w Rosji było fajne, bo albo nocowaliśmy gdzieś w cieple, albo zatrzymywaliśmy się właśnie na, na taki y, południowy y, posiłek. No i z posiłkiem też właśnie wiązało się możliwość y, załatwienia potrzeb, nie gdzieś na, na wygwizdowie tak zwanym, tylko w jakimś bardziej cywilizowanym miejscu, więc tylko było pytanie jest dziura, czy jest coś... na no, dziura. Dziura, ale fajna dziura. Nie, tam, tam masz zabudowaną. Czasami się zdarzały normalne ale co wtedy było w ogóle wielkim luksusem i strasznie się cieszę. Z tego. Nawet nie sądziłam, że kiedykolwiek widok tego, że jest lata w środku mnie tak będzie cieszyć. Jakby nie jest żadną tajemnicą i myślę, że nie jest też żadną ujmą, że my co jakiś czas nocowaliśmy, co, mniej więcej co drugi, co trzeci dzień staraliśmy się nocować w hostelach, tak zwanych gościnnicach. Myśleliśmy, że uda nam się nocować u ludzi po prostu jakiejś dobrej woli i, i którzy by nas przyjęli. Na szczęście, nieszczęście, nie wiem nie Nieistotne, po prostu tak było, że nie nocowaliśmy u tych ludzi, nie byliśmy specjalnie zapraszani, mimo tego, że mieliśmy jakąś tam interakcję powiedzmy z ludźmi, natomiast oni mówili, że pytaliśmy o gostynicę, a oni mówili, że tam jest i szli dalej w swoją stronę. Niespecjalnie się przejmowali tym, że jedziemy na rowerach zimą. Patrzyli na nas ze zdziwieniem, pukali się po głowach, mówili, że zamarzniemy, że jesteśmy nienormalni albo, że jesteśmy zuchy. Pokazywali nam drogę do gostynicy i szli dalej w swoją stronę. Istotne istotne jest też zimą, żeby trzymać w czystości, w suchości skarpetki i rękawiczki. To są najważniejsze elementy ubrania prawie, że... A wszystko, co wzięłaś ze sobą, sprawdziło się? Wszystkie ubrania, które przygotowywałaś specjalnie na podróż, zdały egzamin? Tak, tak, wszystko zdało egzamin... Hmm ku mojemu zaskoczeniu czasami, ponieważ jakoś już w Moskwie stwierdziłam ze zdziwieniem, że nie wzięłam jednej koszulki z długim rękawem. Bardzo ważnej koszulki, ponieważ to była koszulka Merino, czyli z wełny Merinosa, ta najcieplejsza. Specjalnie kupowana i ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że jej w końcu nie wzięłam, więc miałam takie... Otworzyłam szeroko oczy, że nie, nie powiem nikomu, bo po prostu nie dość, że wstyd to jeszcze naprawdę zamarznę ale okazało się, że nie byłam potrzebna, miałam jakoś tak zestaw ubrań, że, że cały czas właściwie jechałam w tym samym, było mi bardzo dobrze i ciepło i wszystko mm. było w porządku co mnie czasami dziwiło. Znaczy, mówię tak bardzo dobrze i ciepło. Na tyle, no, ile było to możliwe. Na tyle, no tyle, na dobra. ile to było możliwe. A jakie ale... były te temperatury, tak naprawdę? No bo wiadomo, że były te najzimniejsze dni. Według nas, według nich, czy według prognozy pogody? Znaczy, tak, według was. My dowiedzieliśmy się dopiero od kolegi, który jechał w następnym etapie, Artur y, Wysocki, który jechał sam przez Mongolię w etapie dziewiątym przez cały styczeń, że Mongołowie na pewno, a zapewne też Rosjanie, jak mówią, ile jest stopni, to oni mówią o czymś Innym niż my myślimy. Oni nie mówią o stopniach Celsjusza, tylko oni mówią o jakiejś skali względem, i tu już nie był w stanie nam wytłumaczyć względem czego, bo tak rozmawiał z tymi mongołami. Mongołowie mówią tylko po mongolsku, więc oni tak piąte przez dziesiąte coś zrozumiał, że nie chodzi o stopnie Celsjusza, bo on słyszał co chwilę, że jest minus 50 albo minus 60. To byście zamarzli wtedy. I on twierdził, że znaczy ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że przy minus 60, to jednak poruszenie się na tym rowerze byłoby właściwie niemożliwe. Albo prawie niemożliwe. Więc jemu się to tak nie zgadzało. Potem się okazało, że to chodzi o jakąś skalę względem czegoś. Więc jak myśmy słyszeli, że w Taszancie jest już minus 60, to jest granica mongolska, to mieliśmy takie... No dobra, no to jest, no to co mamy zrobić? No nie rozpłaczamy się tutaj, nie wrócimy do domu, dlatego że w taszancie jest minus 60. No to, no to jest minus 60, no to... No, Czuję no. dalej. No dobrze, ale ja widziałam takie zdjęcia zamarzających prawie, że brwi, <głos> y, y, nie wiem, gogle i wszystko, co tylko możliwe, zaciągnięte aż po sam nos. Na pewno były takie momenty, w których miałaś już dosyć i byłaś już cała, nie wiem, przemarznięta. Ja ten mróz zobaczyłam tak naprawdę, mi było zimno. I, I zresztą jak ktoś mnie pyta, jak było, a to pytanie słyszy, od ostatnich dwóch miesięcy, właściwie co chwilę, jak było, to mówię zimno. Bo to jest główna rzecz, którą pamiętam. Było mi zimno. Właściwie przez cały czas gdzieś w coś było mi zimno. Cały czas myśleliśmy o tym i nasze myśli krążyły wokół tego, jak nie stracić tego ciepła. Śmialiśmy się, że ktoś powinien był wymyślić takie woreczki z ciepłem, które można by sobie uwalniać w jakiś sposób, bo te ogrzewacze chemiczne też nie zawsze dają radę. I ogrzewacza chemicznego nie można wsadzić we wszystko i zawsze. Zresztą te ogrzewacze chemiczne też jest określona ilość tych ogrzewaczy. Ja ten mróz zobaczyłam dopiero na zdjęciach. Ja dopiero na zdjęciach zobaczyłam na przykład mam takie zdjęcie z boku, że piję z kubka z termosu i mam po prostu cały kaptur zaszroniony, mam oczy zaszronione, mam rękawiczkę całą w szronie ja tego nie zauważałam w ogóle, no bo wiesz, nie patrzę na swój kaptur. Po drugie, nie myślisz o tym po prostu. No jest jak jest, człowiek ma jakąś zdolność do przystosowywania się, więc no, funkcjonowałam tak jak było. Czasami było trochę cieplej i jak mogliśmy zjeść śniadanie w samych cienkich rękawiczkach, a nie w tych takich mega grubych, to stwierdzaliśmy, że w ogóle upał i w ogóle wow, jest super. Zresztą były takie moment, że ja na przykład w namiocie się tam przebierałam, rozbierałam, czy coś tam zmieniałam i, i, i przez dłuższy czas operowałam bez rękawiczek, to mówiłam, że o, to ciepło jest chyba, skoro ja bez rękawiczek coś robię w namiocie, to takie wow. Natomiast na pewno ten mróz nas tak naprawdę sieknął i to naprawdę było takie sieknięcie jak nożem, bo zaczęłam mówić, że jechaliśmy ten Barnaubi górna Górnau, jest, potem właściwie było długo, długo nic. Natomiast wjeżdżaliśmy na przełęcz, która się nazywa Siemiński Pierewał, Siemińska, Siemińska Przełęcz po prostu, to jest takie słynne miejsce, ono jest bardzo turystyczne, tam są też nawet jakieś budki z pamiątkami i takie rzeczy, natomiast podjazd tam jest bardzo, bardzo męczący, to jest 500 metrów przewyższenia na odległości 7 km. to jest bardzo stromo poczuliśmy tę grozę w tej sytuacji ale do tamtego czasu ja jeszcze jeździłam w takiej bluzie cieplejszej czasami zupełnie na spokojnie w ciągu dnia, bo mieliśmy, właściwie mieliśmy prawie cały czas bardzo piękną pogodę, słońce świeciło, więc jak się człowiek rozgrzewa na rowerze, to nie potrzebowałam aż tak się ubierać. Wjechaliśmy na ten siemiński pierwał, jak zaczęliśmy z niego zjeżdżać, to w tym momencie skończyły się dobre czasy minus 20, zaczęły się złe czasy minus 30 i to poczuliśmy na tym zjeździe, bo tyle ile wjechaliśmy, tyle musieliśmy zjechać, a zjazd na rowerze zimą to jest coś, co rowerzysta totalnie zabija i wtedy zaczęliśmy się wszyscy ubierać. W ciągu godziny przemarzliśmy totalnie wszyscy. Wtedy pierwszy raz założyliśmy spodnie puchowe, wtedy zaczęliśmy jeździć na stałe w kurtkach puchowych wtedy zaczęliśmy wydzielać sobie te ogrzewacze chemiczne, wtedy się naprawdę zaczęło robić bardzo zimno, ten simiński pierwał, nie wiem, czy tam się faktycznie jakieś powietrze zatrzymywało, czy, czy to była kwestia dnia frontu, nie wiem czego, ale tego dnia nocowaliśmy w takiej chatce pasterskiej, strasznie się ucieszyliśmy, że trafiliśmy na chatkę pasterską, myśleliśmy, a, luksusy, będziemy nocować w chatce pasterskiej, prawdziwej, rosyjskiej, wow, zobaczyliśmy, że jest piec w środku w ogóle. Niestety okazało się, że piec był, ale nie było komina, więc jak rozpaliliśmy w piecu, to, to cały dym potem musieliśmy wywietrzyć. I w tej chatce było potwornie zimno. Wtedy zamarzliśmy w nocy, właściwie nie wiem, czy ktokolwiek spał tej nocy tak naprawdę. Wszyscy się wiercili, wszyscy marzli, wszyscy narzekali i, i następnego dnia wy, wyruszyliśmy z tej chatki. Mimo tego, że była przepiękna pogoda, to czuliśmy, że jest masakrycznie zimno, potwornie zimno. Na szczęście następnego dnia właśnie, jak już przejechaliśmy, była przepiękna pogoda przez cały dzień i była dosyć, dosyć przyjemna trasa, taka nie, nie aż tak męcząca. Zresztą nam powstało nasze zdjęcie, które krąży wszędzie, takie, w tak zwanym słowiańskim przykucu pięć osób. Więc to był fajny dzień i trafiliśmy do miejscowości Ongudai i tam nocowaliśmy w gostinicy i dziękowaliśmy naprawdę losowi, że, że ta gostynica jest, bo potwornie przemazaliśmy wtedy. To, i, i, mm. to, I to, tak jak mówię, mieliśmy minus 20 i to minus 20 nam towarzyszyło się przyzwyczailiśmy, po czym nagle z dnia na dzień zrobiło się te 10 stopni mniej i wtedy już to już było coraz gorzej. A właśnie... czy, czy to się w jakiś sposób odbiło na waszym zdrowiu? Ktoś wyszedł z jakimś uszczerbkiem, jakimś przeziębieniem, zapaleniem czegoś? Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu nie. Ja pierwszego dnia właściwie się czułam taka lekko podziębiona, ale to myślę, że bardziej nerwy były. Czy jakieś katary były, co jakieś Jakiś czas, ale nie aż tak męczące. Ja nie wiem, czy może dlatego, że było tak zimno, to nawet jeżeli jakaś gorączka kogoś łapała, to, to się szybko schładzało. Co jakiś czas tam ktoś mówił, że chyba coś mnie bierze, ale na szczęście jakoś to przechodziło. Staraliśmy się reagować natychmiast, mieliśmy, mieliśmy potężną baterię leków, byliśmy przygotowani na to i obserwowaliśmy sami siebie, natomiast nic na szczęście się nie działo, nie wiem czy adrenalina działała, czy może przez to, że było tak zimno, to żadne zarazki nas się nie trzymały. Mhm. Mnie zaczęło rozkładać w momencie, kiedy mieliśmy trochę wolnego, a to trochę wolnego zdarzyło się dopiero w okolicach Wigilii dojechaliśmy w końcu do miejscowości Koszagacz i to była taka ostatnia duża miejscowość na naszej drodze, wiedzieliśmy, że to jest właściwie koniec, jeżeli chodzi o cywilizację. Chcieliśmy tam dojechać w określonym terminie, żeby mieć jeden dzień wolnego i dojechaliśmy, Wigilia w tym roku była w niedzielę, my dojechaliśmy do tego Koszagacz w czwartek wieczorem, wymordowani totalnie i piątek mieliśmy wolny i to było takie, ach, wow, super. I w sobotę mieliśmy sobie na spokojnie jechać, nocować jeszcze i w niedzielę dojechać do Taszanty, czyli do miejscowości, która już jest na granicy rosyjsko-mongolskiej, więc wiedzieliśmy, że mamy tak naprawdę jeden dzień wolnego w całej tej podróży, jeden, jedyny dzień wolnego w Koszagacz. No i w tym tak, jak się obudziłam rano, to miałam takie wrażenie, że chyba coś jednak będzie mnie brało. Ale przyszli wtedy panowie pogranicznicy do nas i zaczęli nas przesłuchiwać. A gdzie wyjedziecie, skąd wy jedziecie, A co to za propaganda? Gdzie macie te ulotki? Polska chyba nie lubi Rosji. Takie sprawy. Mhm. A my w ogóle nie wiedzieliśmy, o co chodzi. i chyba naprawdę baranie oczy, bo, bo w końcu się odczepili od nas, ale długo, długo nas dopytywali. Więc cały czas tłumaczyliśmy, że po prostu jedziemy na rowerach. Oni nie chcieli uwierzyć w to, to, że nam nikt za to nie płaci, że my nie przegraliśmy żadnego zakładu, że robimy to z własnej, nieprzymuszonej woli, w dodatku, że sami sobie za to zapłaciliśmy. nie <śmiech> się to w głowie nie mieściło, oni mm. powtórzyli te wszystkie informacje, i facet, który to spisywał, policjant, bo był policjant i taki detektyw powiedzmy. Ten policjant, który to spisywał, po prostu śmiał się do łez. Mówi, po co wyście tu przyjechali? To Naprawdę, po co? I kolega tak siedzi i mówi, no, żeby zobaczyć przyrodę. I on na niego popatrzył i śmiał się tak szczerze, że ja dawno nie widziałam, żeby ktoś tak, jakby najlepszy kawał na świecie. Mówi, jaką przyrodę, bo jest zima, nic tutaj nie ma. Po co wyście przyjechali? Gdzie jest ta propaganda? A pokazaliście im jakieś informacje? informacje w internecie tak, o całej Tak, mieliśmy akcji. w ogóle, y, mamy przetłumaczoną informację na język rosyjski o całej sztafecie. Potem przestaliśmy trochę tłumaczyć o tej sztafecie, bo y, Rosjanie nie bardzo rozumieli ideę sztafety. Poza mm. tym sztafeta kojarzy się z jakby, krótszym odcinkiem czasu, a my jedziemy każdy etap trwa miesiąc, to jest bardzo rozciągnięte w czasie, te rowery, które jadą dookoła świata, ale ludzie się zmieniają, to jest takie, nie bardzo są w stanie zrozumieć o co nam chodzi i po co my to robimy, to się wydaje takie jakieś dziwaczne. Abstrakcyjne bardzo. bardzo abstrakcyjne, no ale wytłumaczyliśmy panom, że, że tak jest i że my żadnej propagandy nie uprawiamy i, i, i że nie robimy nic złego, więc okay. na no, to się skończyło, po dwóch godzinach nas zostawili, więc z naszego odpoczynku zrobiło się trochę nerwowo, no ale w końcu tam poszliśmy zobaczyć piękne miasto Koszagacz, które jest paskudne i nic z nim nie ma. I najbardziej zapadła mi w pamięć krowa, która jadła karton na środku ulicy. Rosja. Zima. Rosja, Rosja zimą. Ale miłe było w koszagacz to i to też pamiętam, że zaczepiali nas ludzie, którzy mówili, widzieliśmy was w ongudaju. Pamiętamy was, a my tak patrzyliśmy jak wy nas zapamiętaliście? Oni tak patrzyli na nas takie hello. <grym grym grym> 105 <grym> ludzi w czerwonych ubraniach na rowerach. No ciężko was nie zapamiętać. Mm. Kierowcy jakichś tirów, jakieś jak dostawcy mówiły, że nas widziały w ongudaju. I, I że gratulują, że przejechaliśmy i że, że damy radę i w ogóle. To był pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy, że damy radę bo do, do, do tego czasu to wszyscy mówili, że nie damy rady. się po A pani na siemińskim pierywale, o którym mówiłam, popatrzyła tak na nas i mówi Wy zamarzyszyliście, wy budziecie jak te statuly. <laughs> Czyli zamarzniecie, będziecie jak te posągi takie zamarznięte na tych rowerach. I my was znajdziemy wiosną. No, więc śmialiśmy Nic się. Nic takiego się na szczęście nie wydarzyło. Nic się takiego nie wydarzyło. No, my w sobotę ruszyliśmy do Taszanty w świetnych humorach, bo była piękna pogoda. Wstaliśmy późno, bo stwierdziliśmy, że mamy do Taszanty, było 50 km, więc w sobotę chcieliśmy przejechać dwadzieścia pary, no spokojnie w ogóle, super, bo już jest płasko, już nie ma gór, to z dnia miała być Wigilia, więc my jechaliśmy, mamy bardzo dużo zdjęć z, tak, z tego miejsca, jakichś nagrań, wygłupialiśmy się, jedliśmy wszystko, co mieliśmy pod ręką i koło godziny 15 podjechało dwóch pograniczników. I znowu dwie godziny Którzy nam powiedzieli, wyjechaliście bardzo późno z Okorzagacz wyjechaliście po 12, a wy do Taszanty macie jeszcze 20 parę kilometrów, a właściwie to powinniście już jechać do Mongolii, a do Mongolii jest 80, bo yy, granica wygląda w ten sposób, że jest Taszanta, która jest miejscowością graniczną, w Taszancie trzeba dojechać do granicy, potem jest 30 kilometrów ziemi niczyjej, taka droga bez drogi, potem jest granica mongolska, i od tej granicy mongolskiej właściwie jeszcze kawałek trzeba by odjechać, żeby gdzieś się zatrzymać. Czyli to była, to była taka odległość, która była absolutnie nie, nie do zrobienia. Nigdy, że tego dnia, to w ogóle na jeden dzień tak naprawdę to było dla nas za dużo. Więc my tacy przerażeni mówimy, że to jest niemożliwe, żebyśmy do Mongolii dojechali, że nam powiedzieli, że my możemy spać w Taszaci. No więc jeden z drugim się naradzili i w końcu nam pozwolili, ale długo musieliśmy tłumaczyć. Bardzo nerwowa sytuacja się zrobiła. Oni nam zaczęli grozić, że nas, że nas zamkną w więzieniu, w ogóle, że, że my za Konfederacji Rosyjskiej rosyjskiej, łamiemy, czyli prawo rosyjskie. Na szczęście mieliśmy kontakt do jakiejś pani pogranicznik właśnie z Taszanty, bo, bo ludzie w Górnałtajsku z Polonii nam podali, tak jakaś tam znajoma znajomej pracuje, więc mieliśmy ten kontakt zapisany, już chcieliśmy do niej dzwonić, jak oni się zobaczyli, że mamy jakieś tam kontakty, no to chyba odpuścili i powiedzieli, że dobrze, ale musicie dzisiaj dojechać do Taszanty. Więc była 15.30, mieliśmy 25 km do Taszanty, czy 27 mniej więcej, to w tych warunkach w zimie to jest 3-4 godziny jazdy na zmęczeniu, z tymi ciężkimi rowerami po całym dniu, po trzech tygodniach jazdy, to, to, to nie jest takie hopsiup. No więc wsiedliśmy na rowerę i stwierdziliśmy, no trudno jak jechać, to jechać, no to jechaliśmy. A panowie pogranicznicy tak krążyli wokół nas i sprawdzali, czy jedziemy. Już się tak baliśmy, że nawet jak ktoś chciał się zatrzymać, coś się napić, to już baliśmy się zatrzymywać, żeby nas znowu gdzieś nie zgarnęli, no, ale w pewnym sensie że trudno Dojechaliśmy do Taszanty, dojechaliśmy do hotelu. W hotelu okazało się, że ceny hotelowe są zabójcze absolutnie, nie na naszą kieszeń w żadną stronę, więc my standardowo staraliśmy się przekonać panią, że pięć osób w trzyosobowym pokoju jest jak najbardziej w porządku. Musieliśmy spać dwie noce, ponieważ granica rosyjsko-mongolska w niedzielę jest zamknięta. To nawet nie chodziło o wigilię, tylko po prostu w niedzielę jest zamknięte. W sobotę jest chyba do 16 czy do 18, więc musieliśmy poczekać do poniedziałku, co oznaczało dwie noce w hotelu. Dwie noce w hotelu, to tam była jakaś zawrotna cena, już nawet nie pamiętam. Pogranicznicy mówili nam, że jesteśmy niepoważni, bo się targujemy, a czy w sklepach też się tak targujemy, więc robiło się bardzo nieciekawie, bardzo nerwowo. W końcu dogadaliśmy się, że możemy rozbić namioty przed hotelem, więc powiedzieliśmy, że my dzisiaj rozbijemy namiot. A w niedzielę, ponieważ doba jest jakby 24 godzina, więc możemy w niedzielę rano, na przykład o 9 rano, przyjść do tego hotelu i spędzić ten wigilijny dzień w hotelu już. Babka na nas popatrzyła, stwierdziła, że to się nie uda i że my zamarzniemy. Pogranicznicy się z nas śmiali znowu. A my wściekli wyszliśmy i stwierdziliśmy, że my im pokażemy i zaczęliśmy rozbijać namioty. Co było o tyle trudne, że się zrobiła chyba dziewiętnasta, my już naprawdę po całym dniu, bez jedzenia, bez wszystkiego, zmęczeni, zdenerwowani. Więc oni nam pokazali, gdzie możemy rozłożyć te namioty. Rozłożyliśmy namioty pod, dosłownie pod murem hotelu. Rozbiliśmy je w końcu, co nie było łatwe. Tam Chcieliśmy wziąć wody z tego hotelu, też nie można było, nic nam w ogóle w tym hotelu nie wolno było zrobić, więc byliśmy totalnie wściekli i zmęczeni. Rozłożyliśmy te namioty, zakutaliśmy się w śpiwory, chłopaki nagotowali wody, chwała im za to, że jeszcze my nie musieliśmy przy tej wodzie stać. Zalali nam to liofilizowane jedzenie, ja odpaliłam ogrzewacze, bo mi nogi już totalnie zamarzły. Otwieram to jedzenie i w tym momencie z namiotu słyszę, "E, Polaki, dzwonił naczelnik, wy macie spać w hotelu, nie śpijcie w namiotach, chodźcie do hotelu. I taka cisza została. Jeszcze warto powiedzieć, że my spaliśmy w dwóch namiotach. W jednym w namiocie były trzy osoby, dwóch chłopaków i nasza liderka Ula, a w drugim namiocie byłam ja z, z Megi. Więc nie widzieliśmy się, a sądzę, że wszyscy mieliśmy tak samo głupie miny. Ja słyszałam tylko taką Ulek, która z jest tam pod nosem sobie coś tam i krzyknę, tego, teraz to my, nie, już my rozłożyliśmy namiot, już nigdzie nie idziemy. ale naczelnik dzwonił, wy płacicie za jedną noc, za śpicie dwie, chodźcie do hotelu, bo nam zamarzniecie. Prawie, że płakał, ja nie wiem, kto to był, czy to był jakiś tam z obsługi, czy jakiś, któryś ten hmm. policjant, nie mam pojęcia, kto z nami rozmawiał, ponieważ on rozmawiał z dwoma wściekłymi namiotami, tak naprawdę, on nas nie widział nawet. I w końcu stwierdziliśmy, że skoro tak, najpierw stwierdziliśmy, że unieścimy się honorem i będziemy jednak spać w tych namiotach i niech oni sobie nie myślą. Myśleliśmy, że jednak nie będziemy tacy głupi, skoro mamy płacić za jedną noc, a spać dwie, to niech tak będzie. I tylko krzykaliśmy może że zjemy to, co zrobiliśmy, bo to też szkoda. I się zwiniemy. No więc zjedliśmy, śmialiśmy się i byliśmy wściekli równocześnie, no i zaczęliśmy zwijać namioty z powrotem. My doszliśmy do wniosku, że chyba doszło do nich, że jeżeli my faktycznie zamarzniemy pod tym hotelem na granicy rosyjsko mongolskiej to będzie spory problem. Mhm. I nie będzie to dobrze wyglądało. No potem co tutaj opowiedziałeś, to ja już jestem pewna, że możemy rozmawiać o tej wyprawie przez cały dzień i noc i dalej będzie nam mało. To tak troszeczkę przeskakując, powiedz, jak przeżyliście Mongolię, jak to wspominasz, co tam się działo takiego najważniejszego? To jest w ogóle takie, yy, nie wiem czy zabawne, czy, czy jakieś, bo my jechaliśmy przez Rosję przez trzy tygodnie, a przez Mongolię tylko tydzień. I najwięcej myślimy o tej Mongolii chyba. Czy to ze względu na trudności trasy, czy ze względu na to, że to był ten ostatni tydzień on był taki najświeższy, ale ja bardzo... Usiłuję nie zapomnieć o tej Rosji, nie, nie zapomnieć o tym, jak tam było pięknie w niektórych miejscach. My jechaliśmy prawie przez cały czas przez, blisko rzeki Katuń, o której usłyszałam dopiero tam na miejscu. Nie, nie wiedziałam, że taka rzeka istnieje w ogóle. Ogromna, gigantyczna rzeka, która się wije między górami. Tworzy malownicze, bajkowe krajobrazy zupełnie, bo rzeka paruje, drzewa, które są przy rzece robią się w związku z tym takie jak z cukru. Ja czasami po prostu stawałam i gdyby nie to, że było tak zimno, to pewnie tak stała i stała tam przy tej rzece, czy, rzece. Oni robili masę zdjęć i starali się to jakoś uwiecznić, nie zawsze to wychodziło, bo tutaj słońce, tu cienie od góry i, i tak dalej, i tak dalej, więc ta, ta, staram się nie zapomnieć o tej Rosji. Ta Rosja była taka faktycznie monumentalna, ogromna droga, która się wiła gdzieś między tymi górami, wzdłuż tej rzeki, no, no, to były widoki nieziemskie, po prostu nieziemskie i nie dziwię się, że auta jest regionem bardzo turystycznym, ale latem. I to wszyscy podkreślali, że latem auta jest po prostu zatrzęsienie turystów. Jest, Natomiast zimą tam nikt nie jeździ w ogóle, tam jest wszystko zamknięte na 10 spustów. Bo jest y zimno. Bo jest zimno, bo jest za zimno. Tam nie ma czegoś takiego, tak jak u nas, że jest turystyka narciarska, że są ferie, wszyscy jedą w góry. Nie, tam jest po prostu faktycznie minus 40 y i nikt na nartach tam nie jeździ. Zresztą te góry nie są do tego przystosowane w ogóle. Natomiast y, jak przejechaliśmy przez granicę mongolską, to nagle Krajobraz się totalnie zmienił. Zmienili się ludzie. Znaczy, z ludźmi takimi bardziej śniadymi i skośno mieliśmy do czynienia właściwie już od górna otajska, otajczycy są w większości tacy bardziej śniadzi, tak bym powiedziała. To, nie, to, to już, już rasa taka azjatycka. Y, natomiast oni mówią po rosyjsku zdecydowanie. To są, to są Rosjanie. Natomiast Mongołowie... My myśleliśmy, że jak przekroczymy tak jak u nas, yy, że będzie trochę tak jak u nas, czyli Polacy zrozumieją Słowaków, Słowacy Polaków, Polacy coś tam mieszkający przy granicy mniej więcej czasami mówią po słowacku i odwrotnie, natomiast w Mongolii jest zupełnie inaczej, jak się przekracza granicę, to jest nagle po prostu jakby kurtyna za nami spadła i nagle się wszystko zmieniło, nie byliśmy się w stanie dogadać, zupełnie było inne jedzenie, nie było tego do czego się przyzwyczailiśmy przez trzy tygodnie, i krajobraz się totalnie zmienił. Zrobił się taki krajobraz księżycowy. Nie było śniegu, co nas trochę cieszyło, trochę martwiło. Ale niefajne było to, że po prostu nie mieliśmy z czego wody brać. I tu już jest problem, ponieważ Mongolia jest, przynajmniej w tamtym regionie, Mongolia jest bardzo sucha. To mi Rafał powiedział, że, że tu jest żółty dział wodny. Tak na niego popatrzyłam. Co to znaczy, że to jest żółty dział wodny? On mówi, no jak popatrzysz na mapę taką, wodną, która pokazuje, ile jest wody w danym regionie, to Rosja jest właściwie tam zielona, niebieska, już nie pamiętam, jaki to był kolor, w każdym razie bardzo nawodniona, natomiast ten region jest właściwie suchy i to, to, była, to, to jest fakt, jak się patrzy na zdjęcia, to jest niesamowite, że to jest ten sam wyjazd. Rosja po prostu taka, jak z takich prawdziwych bajek, pełno śniegu, to takie czapy na, na, na drzewach, te rzeki, które płynęły albo były lekko zmarznięte albo zamarznięte, ale generalnie Katuń płynął, i nagle Mongolia, w której nie ma nic. Nie ma śniegu, nie ma drzew, nie ma rzek, nie ma ludzi. Dopiero jak gdzieś tam jechaliśmy coraz bardziej w głąb, ale to, to się trochę to zmieniało, ale ten przeskok był dramatyczny wręcz. Ja trochę byłam przerażona, zwłaszcza, że pierwszego dnia jak przejechaliśmy. W ogóle wyjechaliśmy w poniedziałek, czyli w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Dosyć długo siedzieliśmy na granicy, bo znowu musieliśmy wytłumaczyć, że to nie jest żadna propaganda, że my jesteśmy wyjazdem takim podróżniczym i tak dalej, i tak dalej. Długo nas trzymali, więc właściwie jak tylko przejechaliśmy, to musieliśmy już szukać noclegu. I to też było takie zabawne, bo jechaliśmy niby jakąś drogą, ale jak zapadł zmrok, to obserwowaliśmy, jak ciężarówki jeżdżą i tak jedna jechała z tej strony, jedna z tamtej, jedna bliżej góry, druga dalej góry i się potem okazało, że faktycznie, tak jak mój znajomy powiedział, że w Mongolii nie ma one way, tylko jest possible way. I nie ma jednej drogi, tylko jest taka możliwa droga. Jedziesz gdzie chcesz, tam gdzie cię akurat wyniesie. I my faktycznie tak jeździliśmy, czasami w odległościach kilka kilometrów od siebie, bo ktoś tak znalazł sobie wygodniejszą koleję na szczęście potem się to zmieniło i trafiliśmy na drogę, która jest w budowie ponieważ Mongolia jest w budowie i się rozwija i, i, i nie, nie wiem kto nad tym czuwa, ale drogi powstają i trafiliśmy na taką drogę asfaltową, która jest w budowie niestety ta droga w budowie ma takie barykady ziemne, które, przez które musieliśmy albo przeprowadzać rowery, albo je w ogóle omijać ale było to i tak łatwiejsze niż jeżdżenie po tych wertepach, bo myślę, że na tych wertepach to byśmy wszystkie śrubki stracili natomiast y, pamiętam z Mongolii to, że było sucho, bardzo wietrznie i to, że nie było ludzi. I to było totalne zaskoczenie, bo w Rosji nawet jeżeli tych ludzi było mało i w odstępach, to jednak ci ludzie byli i jednak z nami rozmawiali. A w Mongolii to już ani B, ani me to po pierwsze. Po drugie, tych ludzi naprawdę nie było. Co jakiś czas widzieliśmy jakieś stada jaków albo stada takich jakby owiec ichniejszych. Oni mówili, że to barany, ale myślę, że się nie dogadaliśmy za bardzo. Jakieś zwierzęta takie. No, ja już wiem, że o Mongoli też mogłabyś długo opowiadać, bo historii jest mnóstwo. Dobrze, ale przeskoczmy znów dalej. Zakończenie waszego etapu, spotkanie z kolejną ekipą, przekazanie pałeczki, sztafety. Jak to wszystko wyglądało? Jak wyglądała meta? Ta meta jakoś tak ciągle oddalała i oddalała i oddalała. No ale udało się w końcu. Więc jak dojechaliśmy, zobaczyliśmy chłopaka z dziewiątego etapu, to euforia była taka, że... Ja miałam wrażenie, że spotkałam mojego dawno niewidzianego przyjaciela, chociaż faceta widziałem pierwszy raz w życiu na oczy. Rozumiem, że on na was czekali już, tak? Tak, on, on na nas czekał, to w ogóle była transakcja wiązana, ponieważ Artur jechał samochodem u Anbator z kierowcami, którzy zgodzili się, to było też ciężkie, bo nie każdy chciał w Sylwestra się poruszać po całej Mongolii. Mongołowie wiedzą, że jeżdżenie tymi samochodami przez całą Mongolię nie ma specjalnie sensu, ale znalazł jakichś takich, którzy się zgodzili, więc on dwa dni wcześniej wyruszył z nimi, jechali przez dwa dni do tego Kobla. I w Sylwestra około 15 już był w Kobdo. Oni go wysadzili pod jakimś hotelem, pojechali do jakichś swoich znajomych z tym samochodem, natomiast my mieliśmy się spotkać z Arturem i następnego dnia mieliśmy już jechać. Lot samolotem już z powrotem do domu? Czy jak wyglądała wasza podróż powrotna? Tak. Później jechaliśmy dwa dni <głos> przez step tym samochodem, na samochodzie były cztery rowery poskładane, nasze bagaże, my w piątkę w tym samochodzie, dwóch kierowców. Ta podróż była bardzo długa i bardzo męcząca, bardzo długo się pakowaliśmy w ogóle na ten samochód, bo to nie było takie proste, żeby go zapakować. W Uan Bator, Do Uan Bator dojechaliśmy 4, tak, 4 stycznia, a wylot mieliśmy 6 stycznia. Trzech Króli w ogóle. I chcieliśmy ten czas chwilę spędzić w bardzo zobaczyć to miejsce. Nocowaliśmy, przyjęła nas taka... Znajoma znajomych znajomych znowu. Mongołka, która przez 20 lat mieszkała w Polsce. Potem wróciła do Mongolii. Więc też niesamowita historia, bo trafiasz do do kobiety, która jest mongołką, a mówi świetnie po polsku. Mówi tak jak my, normalnie. Mhm. No, bo ona prawie całe życie mieszkała w Polsce. Ona nas ugościła. W ogóle trafiliśmy do ogromnego mieszkania, z, w którym mieszka ona z mężem, z dziećmi w tym mieszkaniu. Choinka, prezenty, po prostu full wypas. Jedzenia w brud, wody w brud. Siedzieliśmy w tym domu i mieliśmy takie niesamowite, przez miesiąc się borykamy ze wszystkim, przez dwa dni jechaliśmy teraz samochodem, przez przez tydzień jechaliśmy przez Mongolię, w której nic nie było, po czym jesteśmy w mieszkaniu, w którym jest Wszystko. prysznic, mhm. toaleta normalna, ona na nas patrzyła, mówi, że ona cały czas marznie, więc ona nawet w domu siedzi w podwójnych getrach, mieście, w którym mieszka połowa Mongolii i, i było tak absurdalne dla nas, więc nie mogliśmy się kompletnie w tym odnaleźć i, i za każdym razem, jak słyszeliśmy, że, że z czymś jest problem, to tak machaliśmy. To nie jest żaden problem. Pierwsza twoja myśl, kiedy wylądowałaś już w Krakowie. Ja jeszcze do Krakowa musiałam dojechać z Warszawy i to też powtarzam wielu osobom, że jak jechałam pociągiem z Warszawy do Krakowa, a wylądowaliśmy w sobotę w nocy dosyć późno, co lata, brata, w niedzielę jechałam do Krakowa. Myślałam, że będę spać w tym pociągu, bo byłam totalnie wymordowana. A ja tylko siedziałam z nosem przy szybie, patrzyłam na Polskę naszą piękną i pomyślałam, że my mamy naprawdę dużo. My mamy właściwie wszystko. Ja wiem, że żyje się różnym ludziom ciężko, że jest ciężko, że nie ma pieniędzy, że nie ma pracy. Mam problemy zdrowotne, że mam problemy ze wszystkim. Już nie będziemy się wydawać w politykę, natomiast patrzyłam przez okno i pomyślałam, że my mamy naprawdę bogaty kraj. Mamy drzewa na każdym kroku, mamy co chwilę jakieś domki, naprawdę przejechanie na rowerze przez Polskę. Może być problemem na takiej zasadzie, że to jest daleko, ale my mamy bogaty, piękny kraj i jak przypominałam sobie i czasami sobie przypominam, jak bardzo nic nie ma w Mongolii i jak bardzo ta Rosja, zwłaszcza ta, ja mówię, ja nie byłam w całej Rosji, ja byłam w jakimś wycinku malusieńki. Tam naprawdę nic nie ma w taki, na takiej zasadzie. Tam jest to oczywiście pięknie, bo auta jest bardzo zalesiona, taki teren górski. Ale ci ludzie naprawdę żyją bardzo ubogo, bardzo biednie. Tam nie ma dostępu do, do warzyw, nie wiem. Gdzie jest jakiś supermarket, tam jest taka sieć supermarketów, to, to tam jest to oczywiście, ale to wszystko jest takie powiedzmy, biedne dosyć. Tak, przyjechałam do Polski i poszłam rano do, do sklepu koło, koło mieszkania mojego brata, i zobaczyłam ilość bułek, które mogę sobie kupić. I to, że są jabłka, i ogórki, i pomidory. I ja to wszystko mogę po prostu wziąć i kupić od godziny 6 rano. Wymyślałam, że naprawdę my nie mamy problemów. Jeżeli ktoś mówi, że w Polsce żyje się bardzo ciężko, to ja muszę usłyszeć, co u niego jest tak naprawdę takie złe, bo naprawdę my sobie sami stwarzamy te problemy. Pamiętam, że napisałem komunikatorze do, do mojej grupy nie do sklepu, bo kupicie wszystko. I mi odpisała, że miałam rację, bo ona weszła do sklepu i musiała cały czas sobie powtarzać, że ona tylko na śniadanie kupuje, bo potem mają jechać na zakupy, a teraz nie może kupić 50 bułek tylko dlatego, że są. Bardzo dużo zmienia i ja cały czas staram się nie zapominać o tym, i mieć w głowie to wszystko, co przeżyłam i co przemyślałam przez ten czas i co widziałam, ile rzeczy było dla mnie problemem tam i jak leżałam sobie w łóżku, bo sobie obiecałam po powrocie, że ja będę przez 2-3 dni, ja nie wychodzę w ogóle spod kołdrem, będę oglądać filmy, będę pić gorącą herbatę i mam wszystko w nosie, nigdzie się nie ruszam w Polsce wtedy nie było tak zimno w ogóle. Było to dosyć, dosyć ciepło z tego, co na początek stycznia. I ktoś mnie już zapytał, czy, czy tam jest mi teraz łatwiej, czy coś takiego. Powiedziałam, że tak, że generalnie fajne jest to, że do, do, do toalety mam 3 sekundy, <grym>, że do to toalety działa, że jest woda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast poczułam ogromną, ogromną dysproporcję, bo z jednej strony doceniam to, że mam w domu, mam wszystko, że jest mi ciepło, że, że mam ludzi, że mam te pieniądze, prawda, które mogę z jakoś tam uzyskać, że mam znajomych, nie wiadomo co, dostęp, książki, wszystko. Wszystko jest. Nie wiem, kino, filmy, co chcę, to mam pod ręką. Wodę, przede wszystkim ta woda, to <gryw> będę powtarzać. Ale pomyślałam też, że życie w podróży jest dużo prostsze, tak naprawdę. I to tutaj wszyscy mają takie, yy, jak to? Przecież mówiłaś, że tam z toaletą problem, z tym problem, namioty, zamarzałaś, zimno ci było w ręce, w nogi, po prostu. Zawsze powtarzam wszystkim, ile razy ja się rozpłakałam w tej podróży, że przed jedną przełęczą stanęłam i po prostu stałam oparta o rower i płakałam jak bubur. Łzy mi leciały i zamarzały na paliczkach. Nie byłam w stanie się ruszyć tak wyłam ze zmęczenia. Mimo wszystko życie w podróży jest dużo łatwiejsze niż życie codzienne, bo masz proste zadanie. Masz wstać, ubrać się i jechać dojechać, rozebrać się, zjeść. I nie zamarznąć po drodze. Nie zamarznąć, zjeść, pójść spać. Bardzo proste. Wiesz, że masz dojechać tu, że tu masz nocleg, albo nie masz noclegu. Masz ewentualnie coś kupić, masz tyle pieniędzy, to kupujesz tyle, nie masz to, nie kupujesz. Prosta sprawa. A natłok informacji i rzeczy, które możesz robić w życiu codziennym w mieście jest taki, że z tego, co wiem i z tego, co rozmawiałam z moimi towarzyszami, to właściwie wszystkich to mocno przygniotło po powrocie. Że tego było aż tyle. Zwłaszcza, że my wróciliśmy i obowiązki się na nas rzuciły, bo my musieliśmy oddać zdjęcia, umówić się, zaklepać, zorganizować itd., itd. Różne rzeczy, jeżeli chcemy się prezentować na festiwalach podróżniczych, to trzeba załatwiać na już, bo, bo ludzi, którzy chcą opowiadać o swoich podróżach jest dużo. Więc ja się tym zajęłam po kilku dniach, ale czułam, że każdy mail to jest po prostu jak wyciągnięcie ciernia z mózgu. <śmiech> Także okazało się, że pisanie maili jest dużo trudniejsze niż pedałowanie zimą przez auta. Jak teraz myślisz o sobie, Kimenka, siłaczka, kobieta ze stali. <głosy> Nic z tych rzeczy. Ja myślę i podkreślam to zawsze i będę podkreślać, że gdyby nie, to, gdyby nie to osoby, które były ze mną, to ja bym guzik zrobiła i guzik przejechała. Bardzo wzruszają mnie sytuacje, które sobie przypominam. Jak się wywróciłam na jednym podjeździe i walnałam głową w asfalt i przypomniały mi się słowa naszego speca od, od zdrowia, który przed wyjazdem nas uczył, co zrobić w różnych awaryjnych sytuacjach, Mów, powiedział, że najważniejsze, żeby ci mózg nie wypłynął takie, jak to? Bo chodziło o to, że pękniecie czaszki i coś tam. Oczywiście nie, nie, nie doszło do takiej sytuacji, ale wywróciłam się, rower mnie przygniótł. ten rower ważył około 60 kg, ja zmęczona, zimno, już się zbierało do zmroku i Ula, która jechała przede mną, momentalnie zostawia swój rower, poleciała do mnie i mnie podnosiła zbierała z tego asfaltu. Jak sobie to przypomnę, to po prostu... No, gdyby jej tam nie było, to nie wiem. Długo by mi zajęło, żeby się zebrać, to, to była droga, kręta w dodatku, więc zaraz mogło mnie coś przejechać. Zresztą chwilę później przejechał jakiś samochód. Rafał, który mi pomagał przed tym korzagaczem, o którym wspominałam, bo, bo się okazało... Mieliśmy jedną miejscowość przed koszagacz i myśleliśmy, że od tej miejscowości do korzagacz mamy 6 km, potem się okazało, że mamy 16. To jest Różnica po prostu taka, która doprowadziła mnie znowu do łez. Ja powiedziałam, że jak będzie jakieś auto, to ja chcę łapać stopa, bo ja nie dojadę po prostu, bo nie mam siły już. Ale niestety nie udało się złapać tego stopa dla mnie w żaden sposób, bo, bo nie każdy samochód może zabrać człowieka z tak ogromnym rowerem. Więc Rafał szedł ze mną przez jakiś czas i cały czas mnie zagadywał i gadaliśmy o jakichś różnych dziwnych rzeczach. Potem powiedział, że może teraz popedałujemy tak powolutku, tak, no zobacz, to już jest w dół, o zobacz, już światło, to już niedaleko, cały czas z mną jechał koło w koło, nie zostało mnie ani na chwilę. Megi, która ze mnie podeszła wtedy, co mówiłam, że bułkałam przed jakąś przełęczą, ona zostawiła rower swój, zeszła cały ten odcinek, który przejechała jakieś dwa kilometry, wzięła mój rower, pojechała do góry na tym rowerze, że ja była w stanie się wyspindrać sama i Mateusz, który schodził po mnie wielo, wielokrotnie, on wyjeżdżał do góry, był najsilniejszy, wyjeżdżał dużo wcześniej, zostawiał rower, schodził i pomagał nam więc on pokonywał niektóre odcinki po 3-4 razy. Albo wyprowadzając, albo podjeżdżając na tych rowerach, żeby nam było łatwiej. Więc jakbym powiedziała, że ja jestem chimienką siłaczką nie wiadomo co, to było wielkie kłamstwo i, i nieszczerość. My w grupie stworzyliśmy ogromną siłę, która mnie do dzisiaj wzrusza i bardzo doceniłam wsparcie ludzi i współpracę z ludźmi przede wszystkim. Bo też ci ludzie, których spotykaliśmy, którzy nam pomogli, którzy nam pomagali w Polsce, Pani nie oniła z Górna Otajska, która codziennie pisała nam SMSy. Jak tam moi drodzy, mam nadzieję, że spaliście dobrze. Myślimy o Was, modlimy się za Was. To było tak wzruszające, że po prostu te SMS-y od niej To była czasami jedyna, jedyna informacja w ogóle ze świata zewnętrznego, która do nas docierała, bo przez cały dzień wtedy nikogo nie spotykaliśmy. I pani oniła, zawsze pisała do nas sms-a. Znaczy, pani Wanda z, z Barnaul i tak dalej, i tak dalej. Była pani Marina z BIS, z Górna Otajska też, która z kolei bojąc się o nasze bezpieczeństwo, co jakiś czas doładowywała nam telefon. I <śmiech> nie powiedziałam, żeby przestała, bo już nam jest głupio po prostu. Mówi, ja, mnie 100 rubli nic nie, nic nie zbawi, a, a wam może uratować życie. I dzięki temu mieliśmy ten telefon cały czas czynny. Więc to są takie rzeczy które się wspomina i takie drobne gesty, które potem przekładasz na życie codzienne, bo sobie myślę, że czasami drobny gest od ciebie może komuś uratować naprawdę życie. Nam uratowały życie. Pojechłabyś jeszcze na taką wyprawę z tą ekipą, z tymi ludźmi? Z tą ekipą na pewno, na koniec świata. Myślę, że powiedziałam, że w tamten rejon nigdy w życiu więcej nie pojadę. Znaczy inaczej. Chętnie pojechałabym w tamten region latem, ponieważ ten region latem, ten Autaj, ta, ta część rosyjska, Wydaje mi się, że będzie bardzo piękne. Zresztą oglądaliśmy różne zdjęcia, dostaliśmy taki album ze zdjęciami z tamtego regionu i myślę, że tam jest naprawdę bardzo pięknie. Tam jest bardzo bogato, tam jest bardzo górsko, zielono i w ogóle, więc chętnie bym zobaczyła ten region latem. Czy bym przejechała całą tę trasę jeszcze raz zimą? Niechętnie. Niechętnie, bo to było jednak bardzo ciężkie. I masz A dość. jeśli Tak, mam dość, ale jeżeli miałabym to zrobić, to, to zdecydowanie z tym zestawem ludzi. I z tym zestawem ludzi myślę, że, że można świat podbijać, bo to jest świetnie działająca maszynka. To, co mogłabyś powiedzieć o samej sztafecie, co jest największą jej siłą? Ludzie. Zdecydowanie ludzie. Ludzie, którzy się nawzajem wspierają, którzy się inspirują, którzy o siebie dbają przez internet, nie przez internet, podają sobie informacje, My tę pałeczkę sztafetową przekazujemy właściwie nonstop, nie na stopnie, granicach, tylko na granicach etapów. My tę pałeczkę przekazujemy sobie w informacjach, rozmawiając ze sobą przez telefon, przez Facebooka, przez spotykając się też tutaj w Krakowie jest chłopak, który będzie prowadził 14 etap, który będzie jechał przez Rosję, on nie... Wypytywało różne rzeczy, dziesiąty etap, który pojechał w lutym, spotkałam się z jednym chłopakiem, przekazywałam mu buty i tak dalej, i tak dalej, więc ta sztafeta, ta, ta, ta sztafeta cały czas krąży, żyje i, i, i, i to jest niesamowite, że, że ludziom się chce, są ludzie, którzy są związani z tą sztafetą na stałe, to jest taki zespół główny, który się zajmuje promocją, mediami, informacjami, zbieraniem tych ludzi, sprzętem, to, to jest ogromne przedsięwzięcie tak naprawdę, za które nikt nie bierze żadnych pieniędzy, nie robimy tego absolutnie, żeby siebie promować, jakąś sławę uzyskać, nie wiadomo co. Właściwie to nie wiem, co powoduje tymi ludźmi, ale coś nas pcha. I to jest naprawdę wzruszające, że tyle osób się w to angażuje, że ta pałeczka jest przekazywana, że my się spotykamy po prostu kolejny etap z kolejnym etapem gdzieś w Rosji, gdzieś w Ameryce się spotkają. To jest dla mnie niesamowite. Ale tak, myślę, że że gdyby nie ludzie, którzy się angażują i pchają to do przodu, te rowery, to, to by nic z tego nie było. Przed Wami teraz jeszcze wiele pracy, bo będą wystawy kolejne, będą spotkania, pewnie będziecie zapraszani w wiele różnych miejsc. W samym Krakowie <śmiech> jest mnóstwo wydarzeń, gdzie pewnie będziecie brali udział. Co, co w najbliższym czasie, jakie Wy już macie plany, gdzie będzie można Was spotkać, porozmawiać, czy powstanie jakaś książka, publikacja? Myślisz już o tym? Sama jesteś też dziennikarką, więc podejrzewam, że pewnie coś stworzysz. Dziewczyny się zarzekają, że napiszą... My w końcu napiszemy tę książkę. Ja to usłyszałam chyba z milion razy podczas tego wyjazdu. My, Ula, napiszemy tę książkę. To Megi mm -hmm. mówiła. One mają... To jest taki tandem publikacyjny, powiedziałabym, też fotograficzny, który może naprawdę dużo i mam nadzieję, że i tego mu życzę, że to się uda. Mam nadzieję, że nasza wystawa fotograficzna, która, tak jak mówiłam, miała już premierę w szczerku na Wondo Challenge, że będzie pokazywana w różnych miejscach. Bardzo bym tego chciała, to jest 20 przepięknych, fajnych, fajnie wybranych zdjęć, które pogrupowaliśmy w takie cztery najważniejsze tematy – biel, przestrzeń, mijane po drodze. Oczekiwanie, niektóre nam towarzyszyło cały czas, bo właściwie dużo było tego czekania, bo a to komuś się coś stało, a to ktoś musi zjeść. Nie wiem. To czekanie się zawsze przeradzało, przeradzało trochę w zamarzanie, ale, ale było kwintesencją tak samo jak biel przestrzeń i rzeczy, które były mijane po drodze. Było ich niewiele i każdą zapamiętaliśmy bardzo dobrze. Więc mam nadzieję, że ta wystawa będzie, będzie w Krakowie prezentowana do tego dołączę i, i mam nadzieję, że już niedługo, że jeszcze w najbliższym czasie. Na pewno będzie w Warszawie prezentowana i w Warszawie też już mamy umówioną prelekcję, a to dopiero w kwietniu. W kwietniu też w Katowicach, w Rybniku na festiwalu Karawana. W marcu jeszcze w Zaginionym Świecie w ramach trawersu. Cykl spotkań podróżniczych, bardzo się cieszę, że, że się udało umówić z dziewczynami tam. Najważniejsze i co mnie ogromnie cieszy to, to te kolosy, które się udało załatwić. Zgłosiliśmy się po prostu, właściwie to dziewczyny nas zgłosiły, Megi z Ulą siedziały cały dzień nad prelekcją, żeby to zgłosić. To jest ogromne wyróżnienie, bo to jest ważna impreza podróżnicza i, i też ważne nagrody. My co prawda nie pretendujemy jeszcze do nagrody, ale, ale bardzo się cieszę, że, że będziemy mogli tam opowiedzieć o, tej, o, tej naszej, o tym naszym wyjeździe i też, też będzie można spotkać całe Bike Jamboli, bo będzie stoisko Bike Jamboli. Także to jest, dla mnie takie, to jest dla mnie taka mała nagroda, że nie tylko my sami siebie doceniamy. Dlaczego było warto z Twojego punktu widzenia? Bardziej dla udowodnienia, że sztafeta ma sens i cały ten projekt ma sens, czy bardziej i warto dlatego, że ty siebie zmieniłaś i mogłaś doświadczyć czegoś, co wydaje mi się, że teraz już jakby do końca życia zostawi ślad w tobie. Kiedy zbieraliśmy pieniądze na wyjazd, kolega wspaniały, cudowny, piękno głosy Michał Łanuszka powiedział mi, Isia, ja nie widzę misji w tej waszej sztafecie. Powiedz mi, jaki jest cel jak ja to mam wytłumaczyć? No bo co faktycznie, co jego interesuje, że ja będę przełamywać swoje jakieś tam coś tam? Człowieka, który wpłaca pieniądze na jakiś wyjazd, to nie interesuje. Interesuje go, jaki jest cel. I ten cel się... On zawsze był, ale nie umieliśmy go chyba tak nazwać dokładnie. I ten cel się wyklarował gdzieś po drodze, jak ja o tym myślałam, jak wróciliśmy, jak przekazaliśmy pałeczkę Arturowi, a ta pałeczka była podwójna i o tym też chyba warto powiedzieć, ponieważ Artur Wysocki, który jechał przez Mongolię, jest związany trochę z Salezjanami i dowiedział się, że Wuhan Bator jest szkoła salezjańska dla dzieci porzuconych. To się czasami zdarza w Mongolii, że dzieci są znajdowane w różnych miejscach i on się umówił, że on dla tych dzieciaków zbierze pieniądze i zawiezie. z rowerem, dojedzie tam, zawiezie im te fundusze. My stwierdziliśmy, że, że to jest trochę za mało, że trzeba zrobić coś jeszcze, że znaczy trochę za mało, to jest bardzo dużo, ale chcielibyśmy. Myśmy też się jakoś w to włączyć i przez cały etap jechała z nami foczka Grażyna Autaju. Foczkę przekazała siostrzenica Megi jej i, i, i ta foczka była przypięta do roweru i jechała z nami przez cały czas. Jakaś maskotka? Maskotka, tak mhm. właśnie <laughs> warto powiedzieć. Biała maskotka, która pod koniec naszego wyjazdu już nie była taka biała, ale, ale dalej wydawała dźwięki z siebie. Artur wziął tę foczkę i, i znowu przejechał z nią przez całą Mongolię i ta foczka dotarła do dzieciaków w Uanbator. Jak miałam już prelekcję tutaj w szkole mojej w Krakowie i zadam to pytanie, jak myślicie, ile maskotek mają dzieci w One Battle w takiej szkole? No cisza. Trzy. Po jednym na głowę. Ja mówię, ta foczka była pierwszą maskotką, jaką oni wzięli do ręki. Może przesadzam, może wzięli do ręki kiedyś coś innego, ale ta foczka była dla nich. To był dar i to, to już miało tam zostać i to była pierwsza taka ich prywatna. Nas to bardzo poruszyło. Artur stwierdził, że nie, nie można na tym zakończyć, więc yy, że zbierzemy maskotki dla dzieciaków. I ta akcja przerodziła się tak, że Artur nie wie już jak wysyłać te maskotki, bo, bo ludzie skrzyknęli się bardzo szybko, Megi zebrała chyba z pięć worków tych, tych maskotek, jakichś różnych zabawek, klocków, puzli, nie wiadomo czego jeszcze i okazało się, że ludzie chcą wspierać takie inicjatywy i chcą pomóc i chcą, żeby te dzieciaki się uśmiechały i miały coś więcej poza, poza tą tym suchym stepem dookoła. I wtedy mi się wyklarował ten cel i misja Bike Jamboree, że nie chodzi tylko o to, że my jedziemy dookoła świata i że to jest pierwsza w sztafeta. To jest fajne, że jesteśmy w pierwszą historii sztafetą, ale ja myślę, że tak jak w każdym podróżowaniu, to w naszym podróżowaniu bardzo chodzi o poznawanie ludzi, o przełamywanie jakichś stereotypów, o sprawdzenie jak jest naprawdę bo kiedy człowiek idzie, na przykład, bo są takie projekty, że ludzie idą przez wiele dni, to jest zupełnie coś innego niż jak człowiek idzie na rowerze. Na rowerze jest, ten świat mija troszeczkę szybciej, ale też wzbudza taki człowiek duże zainteresowanie, jest zatrzymywany, rozmawia się z nim. I to jest takie trochę inne, a my na własnej skórze doświadczyliśmy, jacy ci ludzie są. I relacje od różnych etapów są bardzo różne. Jedni mówią, że właśnie doświadczali ogromnej przyjaźni, wsparcia i tak dalej, i tak dalej. My mieliśmy trochę inne doświadczenia, z tymi ludźmi w Ałtaju, ale doświadczyliśmy tego wsparcia od Polonii z kolei, tego ciepła takiego rodzinnego niemalże. Sprawdziliśmy też, jak to jest spędzać święta z dala od domu i myślę, że to też jest istotne, żeby przekazać potem, że, że to nie jest tak, że, że święta to jest dom i choinka i karp, tylko że święta to są faktycznie ludzie. To, to się tak mówi, ale może nikt tego tak naprawdę nie odczuł. Ja to odczułam bardzo, bardzo mocno. Więc myślę, że misją i siłą tego, tego projektu jest to poznawanie świata po prostu, bardzo ogólnie mówiąc, a, a ten świat poznajemy bardzo, bardzo na własnej skórze i każdy kraj z osobna. Umieściłaś gdzieś te zdjęcia na jakimś swoim profilu, blogu, gdzieś można można popatrzeć, obejrzeć, posłuchać? Zdjęcia można oglądać jak najbardziej na Facebooku Bike Jamboree facebook.com Bike na stronie bikejambory.pl. Zdjęcia sukcesywnie wrzuca Maggie na swojego Facebooka Photo Adventure, wrzuca Ula na swojego Facebooka Ula Ziober. Mam nadzieję, że Mateusz też się pochwalić swoimi zdjęciami, bo są przepiękne. Na pewno jest, jest wystawa do oglądania, która mam nadzieję niedługo. Gdzieś te zdjęcia w różnych miejscach krążą, bo w zależności od tego, gdzie, gdzie jaka prelekcja, to ja staram się wysyłać różne zdjęcia i potem się objawiają różne nasze zamartnięte twarze w różnych miejscach, co mnie bardzo cieszy. Może kiedyś się to robię jakiejś nowej <śmiech> strony. Na pewno będą artykuły jeszcze w różnych miejscach, Myślę, że mogę powiedzieć, że ponieważ National Geographic Traveler jest naszym patronem medialnym, więc w najbliższym czasie, mam nadzieję w najbliższym czasie, trzymam kciuki, że się uda. Na stronie National Geographic Traveler będą te zdjęcia i w paru innych magazynach też rowerowych, nierowerowych. Staramy się, staramy się, żeby ta informacja krążyła i żeby w Polsce było też o tym projekcie głośno, bo mam wrażenie, że Rosja wie teraz o nas więcej niż wie Polska. Nie ma problemu, żeby znaleźć informacje zdjęcia o tym wydarzeniu, a ja miałam przyjemność gościć dzisiaj w studiu uczestniczkę ósmego etapu Sztafety Dookoła świata Bike Jamboree, śka Markwica była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia i taką barwną opowieść. Dziękuję również. Cieszy, cieszę się, że Państwo wysłuchali. <głosy> <głosy> dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i do usłyszenia już niebawem. Katarzyna Chnet. Radio Pogoda.